Na wstępie powinniśmy odczytać piękną modlitwę apostoła Pawła, zawartą w trzecim rozdziale listu do Efezjan. Chciałbym Was zachęcić do rozważania przynajmniej od czasu do czasu modlitw Pawła, bo należą one do najwspanialszych tematów biblijnych. Myślę, że poprzez miarę Jego modlitwy możemy częściowo zrozumieć znaczenie i wielkość Jego służby. Nie sądzę, żeby służba jakiegokolwiek człowieka mogła być większa niż Jego życie modlitewne. Życie modlitewne określa jakość sprawowanej służby. List do Efezjan, rozdział trzeci, werset 14 do dwudziestego pierwszego. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. W starszych przekładach jest powiedziane przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Taka jest modlitwa Pawła, zdumiewająca i niepojęta. Gdyby udało Ci się zrealizować tę modlitwę w życiu, to byłbyś niepokonany. Wersety 16-19 do By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku,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 Pomyślcie nad tym, wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Kiedy zaczynamy się zastanawiać, czy to wszystko może kiedykolwiek się spełnić, Paweł kontynuuje. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi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 To są jedne z najspanialszych słów, jakie kiedykolwiek napisano ludzką ręką. Na końcu Paweł pisze, na wieki wieków, dokładnie tak jest powiedziane w greckim oryginale, wiek składa się z pokoleń, a tu mamy wiek składający się z całych wieków i jeszcze więcej, wieki składające się z całych wieków. Na wieki wieków, to ma trwać dłużej niż jesteśmy w stanie pojąć. Dla mnie to znaczy tyle, że nigdy się nie skończy. Cudownie byłoby omówić całą tę modlitwę, ale ze względu na temat, jaki omawiamy, ograniczę się do wersetów 14 i 15. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie Ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Inny przykład brzmi, od którego wszelka rodzina na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Przekład, który używa słowa ojcostwo jest dokładniejszy. Greckim słowem oznaczającym ojca jest słowo pater, a słowem przetłumaczonym jako rodzina jest patria. A więc słowo rodzina bezpośrednio pochodzi od słowa ojciec. Oznacza to, że każda rodzina jest ojcostwem. Jeśli uda Wam się to pojąć, natychmiast bardzo zmieni się Wasz sposób myślenia o tych sprawach, bo jest to pogląd całkowicie przeciwny do obserwowanych we współczesnej kulturze. Bez ojca nie ma rodziny. Ojciec powołuje rodzinę do życia i człowiek nie może zmienić tego fizjologicznego faktu. Można z tym eksperymentować, na przykład poprzez sztuczne zapłodnienie, ale nie zmienia to faktu, że bez ojca nie ma rodziny. Rodzina to ojcostwo. Man cannot change that physiological fact. He can play around with it. By artificial insemination and other processes, but we still left with the fact, no father, no family. A family is a fatherhood. Każde ojcostwo w całym wszechświecie wywodzi się z ojcostwa Boga. Fakt ojcostwa Boga kryje się za każdą rodziną. Dzięki niemu rodzina jest czymś rzeczywistym. Każda rodzina jest wyrazem Boga Ojca, który znajduje swoje odbicie w ludzkiej społeczności za pośrednictwem ojców. Bóg jest reprezentowany wśród ludzi w bardzo wyjątkowy sposób. Przez każdego ojca. Każdy ojciec, bez względu na to, czy tego chce, czy nie, jest odwzorowaniem Boga. Jedyny problem polega na tym, czy jako ojcowie przedstawiamy Boga prawdziwie, czy fałszywie, bo to, że Go przedstawiamy, jest pewne. Jeśli kiedykolwiek pracowaliście jako doradcy lub psychologowie, czy socjologowie, to myślę, że zgodzicie się, iż generalnie dzieci tworzą swoje wczesne wyobrażenie Boga na podstawie własnego ojca. Jeśli dziecko ma ojca kochającego, troskliwego, z którym łatwo nawiązuje kontakt, to w podobny sposób wyobraża sobie Boga. Ale jeśli ojciec jest podły, złośliwy, nieodpowiedzialny, często wpada w złość i pije, ma to bardzo negatywny wpływ na wyobrażenie dziecka o Bogu. Takie dziecko będzie miało zaszczepiony w sobie przez własnego ojca wypaczony obraz Boga. A jeśli dziecko w ogóle wychowuje się bez ojca, tak jak jest to dość powszechne w naszej kulturze, to jest skłonne uważać, że Boga w ogóle nie ma. Musimy zrozumieć, że jako ojcowie, czy nam się to podoba, czy nie, mamy poważną odpowiedzialność reprezentowania Boga w naszej rodzinie i w pewnym sensie w całym społeczeństwie. Największym nowotestamentowym objawieniem dotyczącym Boga jest to, że Bóg jest Ojcem. Jest to objawienie, które przyniósł Jezus. Izrael znał od 15 wieków Boga jako Jechowę czy Jahwę, wszechmocnego Boga. W Starym Testamencie bardzo rzadko występują wzmianki o ojcostwie Boga. Można je znaleźć w Księdze Jeremiasza i w jednym lub dwóch innych miejscach. Generalnie Izrael nie widział w Bogu Ojca. Najważniejszym celem, dla którego przyszedł Jezus, było objawienie Boga jako Ojca. Jedyną osobą, która może objawić Ojca, jest Syn. Prorocy mogli objawić różne aspekty Boga, ale Syn objawił Go w pełni jako Ojca. Na początku listu do Hebrajczyków autor pisze Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do Ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna. Nie powinno być przez Syna, a w Synu. Przygotowałem serię wykładów na temat listu do Hebrajczyków zatytułowaną Ostatnie Słowo Boga. Kiedy Bóg przemówił w Jezusie, to dokończył wszystko, co miało zostać powiedziane. Nic więcej już nie można dodać. To jest ostateczne objawienie tego, kim jest Bóg. W Ewangelii Jana, rozdział 14, werset 6, zostały napisane następujące słowa Jezusa. Ja jestem droga i prawda i żywot. Bardzo wielu chrześcijan ewangelikalnych, fundamentalistów i innych cytuje ten werset, ale nie sądzę, żeby większość w pełni pojmowała jego znaczenie. Jezus powiada, ja jestem drogą. Sama droga nie jest ostatecznym celem. Samo użycie słowa droga wskazuje, że dokąd ona prowadzi. Dokąd? Jezus mówi o tym na końcu szóstego wersetu. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. A więc Jezus jest drogą do Ojca. Jeśli zatrzymasz się na objawieniu Jezusa jako Syna Bożego i Zbawiciela, to masz wspaniałe objawienie, ale niepełne. Ostatecznym celem Jezusa było przyprowadzenie nas do Ojca. We wspaniałej modlitwie zapisanej w 17 rozdziale Ewangelii Jana, modląc się o uczniów, Jezus trzykrotnie powiedział Objawiłem imię Twoje ludziom, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś O jakie imię chodziło Jezusowi? To nie było imię Jachwe, ale Ojciec W całej tej modlitwie Jezus nazywa Boga Ojcem sześciokrotnie Świadomość, że Bóg jest Ojcem zmienia cały nasz stosunek do samych siebie i do życia Myślę, że obecni tu pastorzy zgodzą się ze mną, iż większość współczesnych ludzi w naszej kulturze boryka się z co najmniej trzema podstawowymi problemami, własną tożsamością, poczuciem bezpieczeństwa i poczuciem własnej wartości. Wszystkie one zostają rozwiązane wtedy, kiedy poznajemy Boga jako Ojca. Jeśli wiesz, kim jest Twój Ojciec, to wiesz również, kim sam jesteś. Skoro Twoim Ojcem jest Bóg, to nie masz się czego wstydzić. Weźmy teraz poczucie bezpieczeństwa. Jeśli ktoś wierzy, tak jak uczy się teraz w szkołach, że Wszechświat dziełem wielkiego przypadku, a my sami jesteśmy ofiarami fizycznych procesów, nad którymi zupełnie nie mamy kontroli, to nic dziwnego, że takiemu człowiekowi brak poczucia bezpieczeństwa. Któż może wiedzieć, co w takiej sytuacji wydarzy się za chwilę? Ale jeśli mamy pewność, że Wszechświat został stworzony przez Boga, który w dodatku jest naszym Ojcem, to sprawy wyglądają zupełnie inaczej. Mam drugiego brata, którego nazwiska nie wymienię, ale na pewno jest znany wielu z Was. Jest on katolickim, charyzmatycznym kaznodziejom. Opowiadał mi, jak będąc kiedyś w Filadelfii, znalazł się wśród śródmieściu o zmierzchu. Było zimno i nieprzyjemnie, miasto było obce, wiał wiatr niosący tumany kurzu. Czuł się bardzo samotny. Wszystko dokoła niego wydawało się brudne i szare. Był samotny i nie czuł się bezpiecznie. Zaczął wtedy mówić Ojcze, Ojcze, Ojcze. Stale powtarzał to jedno słowo: Ojcze, ojcze. Po chwili poczuł całkowity pokój. Nie czuł już grozy otaczającej Go rzeczywistości, i czuł się bezpiecznie. Znajomość Boga jako własnego ojca jest dzisiaj jedyną rzeczywistą podstawą poczucia naszego bezpieczeństwa. Idzie z tym w parze poczucie własnej wartości. Spotykam wielu ludzi, którzy nie myślą dość dobrze o sobie. Sami siebie wyniszczają, czując się gorszymi od innych i uważając, że do niczego się nie nadają. Uważam, że lekarstwem na to jest pewność, iż należymy do najlepszej rodziny na świecie. Chciałbym przy tej okazji opowiedzieć pewną historię. Kiedyś brałem udział w obozie jako jeden z nauczycieli. Udawałem się właśnie na wykład, a ponieważ byłem nieco spóźniony, szedłem bardzo szybko. W pewnym momencie wpadłem na kobietę, która równie szybko szła w przeciwnym kierunku. O mało nie upadła, a kiedy się pozbierała, powiedziała do mnie. Panie Prince, modliłam się o to, abyśmy się spotkali, jeśli Bóg chce, żebym z Panem porozmawiała. Odpowiedziałem, że skoro spotkaliśmy się, to niech szybko powie, o co chodzi, bo śpieszę się na wykład i mogę jej poświęcić tylko dwie minuty. Zaczęła przedstawiać mi swój problem i po minucie przerwałem jej mówiąc, myślę, że rozumiem, o co chodzi sądzę, że znam rozwiązanie. Poprosiłem, aby powtórzyła za mną modlitwę. Nie powiedziałem jej nawet, o co się będę modlił. Szczerze mówiąc, sam nie wiedziałem, o co będę się modlił. Powiedziałem tylko, żeby powtarzała za mną. Następnie zacząłem się modlić mniej więcej takimi słowami. Boże Ojcze, dziękuję Ci, że mnie kochasz, że jesteś moim ojcem, a ja Twoim dzieckiem, że nie jestem niechciana. Dziękuję, że nie jestem odrzucona i gorsza. Należę do Ciebie i do najlepszej rodziny na świecie. Boże, Ty jesteś moim ojcem, naprawdę mnie kochasz, a ja naprawdę kocham Ciebie. Dziękuję Ci. Potem powiedziałem do widzenia i odszedłem. Nie widziałem, co się z nią stało, ale po miesiącu otrzymałem list. Opisała okoliczności naszego spotkania, więc przypomniałem sobie, o kogo chodzi. W liście napisała, że ta krótka modlitwa, którą ze mną powtarzała, całkowicie zmieniła jej życie. Stała się inną osobą. Zrozumiała, że nie jest kimś gorszym, że nie jest odrzucona, że nie jest osobą drugiej kategorii uświadomiła sobie, że należy do najlepszej rodziny na świecie. Czyż można nie mieć poczucia własnej wartości, uświadamiając sobie to wszystko? Pomówmy teraz o tym, co to znaczy być ojcem. Pewne niemieckie przysłowie ujmuje to zagadnienie bardzo trafnie. Nie trudno zostać ojcem, ale bardzo trudno jest nim być. Wielu z tych, którzy zostali ojcami, Nigdy nie nauczyło się nimi być. Osobiście uważam, że być ojcem to najtrudniejsze zadanie, z którym jednak wiążą się również największe nagrody. W pierwszym liście do Koryntian, rozdziale jedenastym, w rozdziale trzecim Paweł pisze A chcę, abyście wiedzieli, Przekonałem się, że na temat spraw, odnośnie których Paweł pisze, wiecie lub chcę, abyście wiedzieli, większości chrześcijan brakuje wiedzy. A właściwie można być całkowicie pewnym, że chrześcijanie o nich nie wiedzą. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża lub każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową żony lub kobiety mąż, a głową Chrystusa Bóg. Jeśli ułożylibyśmy wymienione postacie według porządku logicznego, to powstanie łańcuch władzy, rozpoczynający się w niebie, a kończący się w rodzinie. Bóg Ojciec jest głową Chrystusa, Chrystus jest głową męża, a mąż jest głową żony. To jest odwieczny porządek i żaden ruch społeczny nie może go zmienić. Ludzie mogą przeciwko niemu występować, ale skutek będzie podobny jak w przypadku pogwałcenia prawa grawitacji. Zanim zdążysz się złamać, ono połamie twoje kości. Ludzie, którzy sprzeciwiają się Bożemu porządkowi, są ludźmi złamanymi, sfrustrowanymi. Ich życie jest zwichnięte i wykrzywione. To ludzie nieszczęśliwi. Pokażcie mi szczęśliwą feministkę. Ja nigdy takiej nie spotkałem. Jeśli drzewo poznajemy po owocu, to nie może to być dobre drzewo. W łańcuchu władzy, o którym mówimy, są dwie osoby mające kogoś zarówno nad sobą, jak i pod sobą. Chrystus ma nad sobą ojca, a podlega mu mąż, który z kolei ma nad sobą Chrystusa, a podlega mu żona i rodzina w domu. Mówiąc bardzo prosto, obowiązkiem ojca i męża jest reprezentowanie Chrystusa w rodzinie. Jeśli uda Wam się pojąć ten podstawowy fakt, to wszystko inne zacznie Wam się wokół niego układać w jedną całość. Obowiązkiem ojca jest działanie w imieniu Chrystusa w swojej rodzinie. Oczywiście mówimy tylko o chrześcijanach. Nie wychodzimy no poza no, no, tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa lub przynajmniej twierdzą, że w, w Niego to wierzą. To Christ, Now, Analizując służbę Jezusa zauważamy, że ma ona trzy główne aspekty. Jezus jest kapłanem, prorokiem i królem. Podobnie ojciec ma obowiązek reprezentowania Chrystusa w rodzinie w tych trzech dziedzinach. Ma obowiązek być w swojej rodzinie kapłanem, prorokiem i królem. Przyjrzyjmy się przez chwilę, jakie skutki pociągają za sobą te trzy służby. Po pierwsze, bez wdawania się w szczegóły, służba kapłana polega na składaniu ofiar. Cała Biblia naucza, że tylko kapłani mogli składać ofiary. Kto nie był kapłanem, nie mógł składać ofiar. Składanie ofiar jest szczególną funkcją kapłana. Ojciec jako kapłan składa ofiary i wstawia się za swoją rodziną. W Starym Testamencie w księdze Joba, która powszechnie uważana jest za najstarszą księgę Biblii, znajdujemy piękny obraz spełnienia roli Ojca. Job był człowiekiem, któremu Bóg błogosławił, a największym z tych błogosławieństw były jego dzieci, siedmiu synów i trzy córki. Zobaczmy, jak funkcjonowała jego rodzina. Księga Joba, rozdział pierwszy wersy 4 i 5. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swoim domu, w swoim dniu. Siedmiu synów i każdy miał swój dzień w tygodniu. Wtedy posyłali po trzy swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. Byli dobrymi braćmi i nie pomijali swoich sióstr. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Stawał wczesnym rankiem i składał całe palenie za każdego z nich. Myślał bowiem Job: Może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Job składał ofiary regularnie, co tydzień za każdego ze swoich synów, może każdego ranka. Tego nie wiemy. Czuł się odpowiedzialny za duchowy stan swoich synów i starał się wypełniać tę odpowiedzialność składając ofiary. Nie będziemy wnikać w to zagadnienie, ale wszyscy zgadzamy się, że Nowy Testament naucza, iż nie ofiarujemy zwierząt, natomiast zgodnie z tym, czego naucza List do Hebrajczyków, ofiarami składanymi przez nas są modlitwy, wstawiennictwa, oddawanie chwały, dziękczynienia i czci. To są nasze duchowe ofiary, a więc Ojciec ma obowiązek regularnie składać ofiary za swoje dzieci w postaci modlitw, wstawiennictwa, chwał, dziękczynień i czci. Jest to jeden z obowiązków, za które ponosi odpowiedzialność. Ktoś cyniczny mógłby powiedzieć, że Job niewiele zyskał swoimi modlitwami. Wystarczył bowiem jeden wypadek i zginęły wszystkie jego dzieci. W czasie uczty cały dom zawalił się na nich. Ale taka ocena jest raczej krótkowzroczna i powierzchowna. Jeśli patrzymy tylko na to, co dzieje się w życiu doczesnym, to nie dostrzegamy wszystkiego, co czyni Bóg. Przy końcu Księgi Joba, w 42 rozdziale, dowiadujemy się, że po zwycięskim przejściu Joba przez wszystkie próby, Bóg pobłogosławił go podwójnie wszystkim tym, co posiadał wcześniej. God blessed him with exactly double of everything that he had before. Exactly. I mean, Ani mniej, ani więcej, więcej ale dokładnie more, more, exactly podwójnie. Double. Księga Joba, rozdział 42, werset 12. A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe. Gdybym musiał wybierać, to wolałbym raczej mieć Boże błogosławieństwo pod koniec niż na początku swojego życia. Myślę, że tak jest lepiej. Tak, iż miał 14 tysięcy owiec, wcześniej miał 7 tysięcy owiec. 6 tysięcy wielbłądów, wcześniej miał 3 tysiące. Tysiąc par wołów przedtem miał pięćset i tysiąc oślic wcześniej miał pięćset. Miał także siedmiu synów i trzy córki. Zwróćcie uwagę, że ilość dzieci nie została podwojona. Bóg dał mu tyle samo synów i córek, ile miał wcześniej. Stało się tak dlatego, że pierwsi synowie i córki nie zostali zgubieni, po prostu odeszli do wieczności. A więc modlitwy Joba nie były zanoszone na próżno. Czasami modlimy się o coś i w doczesnym życiu nie zostajemy w tej sprawie w pełni wysłuchani, ale możemy się spodziewać odpowiedzi w wieczności. Przez bardzo wiele lat modliłem się za moich rodziców, którzy nie byli zbawieni. Mamę udało mi się przyprowadzić do Pana i została zbawiona. Ojca nie udało mi się osobiście przyprowadzić do Pana, ale w pewien sposób Bóg dał mi poznać, że w wieczności będę mógł się cieszyć odpowiedziami na modlitwy za Ojca. Co prawda nie ma ono nic wspólnego z tematem naszego wykładu, ale chciałbym się podzielić z Wami pewnym niezwykłym przeżyciem. Opowiadałem już, że byłem jako żołnierz z brytyjską armią w Palestynie, obecnym Izraelu. Każdą środę poświęcałem tam na modlitwę i post. Nikt mnie nie uczył, że powinienem tak robić, ale w jakiś sposób wiedziałem, że Bóg tego oczekuje ode mnie. I tak przez cztery i pół roku na Bliskim Wschodzie co środę nie przyjmowałem pokarmu. W wojskowym baraku mieszkałem z wieloma bardzo ordynarnymi żołnierzami. Jest to zresztą charakterystyczna cecha brytyjskich żołnierzy. Udawało mi się zostać samemu jedynie wtedy, gdy wychodzili na posiłek lub mieli jakieś inne wspólne zajęcie. Kiedy wychodzili na obiad, ja kładłem się na łóżku pod kocem i modliłem się. Kiedyś w takiej sytuacji zacząłem śpiewać innymi językami. Nie wiedziałem, co śpiewam. Ale Bóg dał mi wykład języka, w którym śpiewane przeze mnie słowa brzmiały Panie, zbaw mojego Ojca. To jest ciekawe, bo zazwyczaj nie wiemy, o co się modlimy w językach, a więc muszę po prostu wierzyć, że w tej sprawie Bóg jest wierny. W każdym razie Job jest wzorem Ojca, traktującego bardzo poważnie swoje obowiązki. Wstawał wcześniej i składał ofiary oddzielnie za każdego syna, na wypadek, gdyby zaszło coś, co mogłoby zniszczyć ich więź z Panem. Innym przykładem odpowiedzialności ojców są zarządzenia dotyczące Paschy, o których czytamy w dwunastym rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej. Zapewne pamiętacie, że poprzez paskę Bóg umożliwił wyjście Izraela z niewoli egipskiej. Nakazy związane z Paską uchroniły Izrael przed aniołem śmierci, który przeszedł przez Egipt i zabił pierworodnych w każdym egipskim domu. Był tylko jeden sposób, w jaki Izraelici mogli się przed nim uchronić – Musieli złożyć ofiarę z baranka paskalnego. Musieli zebrać jego krew w misie oraz w wyznaczonym czasie i wyznaczony sposób przy pomocy wiązki hyzopu, musieli przenieść krew z misy na miejsca, w których mieszkali. Dom był pod całkowitą ochroną tylko wtedy, kiedy skropiono o i nad prożę krwią baranka. Nie wolno było skropić progu, bo nie było wolno deptać po krwi. Do tak zabezpieczonego domu anioł śmierci nie miał wstępu. Bezpieczni byli tylko ci Izraelici, którzy znajdowali się w domach chronionych przez krew. Tamtej nocy były to jedyne bezpieczne miejsca w całym Egipcie. Czyim obowiązkiem było skropienie domów krwią? Za to byli odpowiedzialni ojcowie. W dwunastym rozdziale drugiej księgi mojżeszowej od trzeciego wersetu mamy opis instrukcji dotyczących Paschy. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela mówiąc, Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy, według King James Version, każdy mąż, baranka dla rodziny, baranka dla domu. Dalej możemy przeczytać instrukcję, w jaki sposób zabić baranka i jak pokropić krwią o i nadproże. Ale zwróćcie uwagę, że tylko jedna osoba była uprawniona do złożenia ofiary za swoją rodzinę. Kto to był? Ojciec. Jeśli ojciec tego nie zrobił, rodzina nie była chroniona. Nikt inny nie mógł tego za niego zrobić. Tamtej nocy w Egipcie każdy izraelski ojciec spełnił swój obowiązek. Nauka wypływa z tego taka, że bezpieczeństwo rodziny zależało od wierności ojca. Ta zasada się nie zmieniła i nadal obowiązuje. Bezpieczeństwo i pomyślność rodziny zależą od wierności ojca. W Nowym Testamencie, w Ewangelii Marka jest opisana niezwykła historia chłopca epileptyka. Kiedy Jezus był na górze przemienienia, pewien ojciec przyprowadził do uczniów swojego syna. Chciał, żeby go uzdrowili, ale uczniowie nie byli w stanie tego zrobić. Kiedy Jezus szedł z góry, ojciec przyprowadził chłopca do Niego. W dziewiątym rozdziale Ewangelii Marka mamy zapis rozmowy między Jezusem a Ojcem. Ewangelia Marka, rozdział dziewiąty, werset dwudziesty pierwszy. Jezus zapytał Ojca Jego, od jak dawna to się z nim dzieje, a on odpowiedział od dzieciństwa. Najwyraźniej były to bardzo poważne napady epilepsji. Nowocześni teologowie nazywają to epilepsją, ale Jezus rozpoznał w tym demona. Nie sprzeciwiam się, jeśli chcecie nazywać te zaburzenia epilepsją, ale musicie również brać pod uwagę możliwość, że przyczyną tej choroby jest demon, tak jak rzeczywiście ma to miejsce w wielu przypadkach. Pamiętam, jak po raz pierwszy spróbowałem rozprawić się z tego typu demonem. Było to w 1963 lub 1964 roku. Modliłem się za kobietą chorą na epilepsję i nie byłem pewien, co się będzie działo. Powiedziałem, w duchu epilepsji wyjdź z tej kobiety, o, mało nie upadłem do tyłu, kiedy demon przemówił do mnie przez usta tej kobiety głębokim, grubym, męskim głosem. Powiedział, nie wyjdę. Ona jest moja i nie wypuszczę jej. Zdałem sobie sprawę, że nie mam do czynienia z drobną sprawą. Nie twierdzę, że nie jest to epilepsja, ale można to też inaczej nazwać. W każdym razie Jezus rozpoznał w tym chłopcu demona. Ojciec chłopca powiedział, że demon rzucał go w wodę i ogień. Kiedyś się nad tym zastanowimy, to stwierdzimy, że jest w tym coś nienaturalnego. Jeśli chłopiec jest rzucany w ogień i w wodę, to musi się za tym kryć jakiś złośliwy umysł. Dlaczego nie rzucał go na łóżko lub na siano? Następnie ojciec chłopca powiedział, ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zaraz zawołał ojciec chłopca, wierzę, pomóż mi do wiarstwu memu. Pewnego dnia uświadomiłem sobie coś wstrząsającego. Jezus nie oczekiwał, że chłopiec sam uwierzy, ale oczekiwał, że ojciec uwierzy za chłopca. Jezus upoważnił ojca do wierzenia za syna. Jeżeli nawet pod względem materialnym zapewniłeś wszystko swojemu dziecku, to pamiętaj, że nadal masz wielki obowiązek wiary za swoje dziecko. Dzięki pozycji Ojca, jaką zajmujesz, Bóg honoruje twoją wiarę w większym stopniu niż kogokolwiek innego. W czasie posługi uzdrowienia, a zwłaszcza uwolnienia od demonów zaobserwowałem, że bardzo często ludzie przyprowadzają dzieci z prośbą o modlitwę. Uważam, że warto w takiej sytuacji zapytać, czy są oni rodzicami dziecka. Często okazuje się, że nie są rodzicami, a tylko przyjaciółmi Natomiast prawdziwi rodzice są niewierzący Przekonałem się, że w takiej sytuacji lepiej powiedzieć Przykro mi, ale w takich okolicznościach nie mogę się modlić za dziecko Jezus w swojej służbie nigdy nie modlił się za dzieci inaczej Jak tylko w oparciu o wiarę jednego lub obu rodziców Jezus szanuje boski porządek, nawet jeśli my tego nie robimy a Bóg złożył na rodziców odpowiedzialność wiary za swoje dzieci. Weźmy jeszcze jeden przykład, tym razem z historii o stróżu więziennym z Filipii, opisanej w dziejach apostolskich. Paweł i Sylas zostali uwięzieni w pilnie strzeżonej twierdzy. Kiedy modlili się i wielbili Boga, nastąpiło trzęsienie ziemi i wszystkie bramy więzienne się otworzyły, tak że więźniowie mogli wyjść. Stróż więzienia był odpowiedzialny za więźniów pod karą śmierci. Gdyby więźniowie uciekli, zostałby skazany na śmierć. Takie były zasady jego pracy. Kiedy stróż zobaczył otwarte drzwi i więźniów bez kajdanów, zrezygnowany chciał popełnić samobójstwo. Wolał zginąć z własnej ręki niż czekać na egzekucję z ręki Rzymian. Jeśli się nad tym zastanowimy, to musimy dojść do wniosku, że to, co potem nastąpiło, było wynikiem cudownej Bożej łaski. W zaistniałej sytuacji Paweł najbardziej zatroszczył się o tego stróża. Zawołał do niego, nie zabijaj się, bo jesteśmy tu wszyscy. Wówczas stróż podbiegł do nich i zadał słynne pytanie, które odnotowują dzieje apostolskie. Rozdział 16, werset 30. Panowie, co mam czynić, abym został zbawiony? A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Wielu ludzi nie cytuje ostatniej części tej odpowiedzi, a wielka szkoda. Jeśli przyjmujesz na siebie odpowiedzialność, to jako ojciec masz prawo wierzyć, że nie tylko ku swojemu zbawieniu, ale również ku zbawieniu swojego domu. To jest wyjątkowy przywilej i wyjątkowa odpowiedzialność dana tylko ojcu. Kiedyś przyszła do mnie pewna kobieta bardzo zatroskana o niezbawionych członków swojej rodziny. Potrzebowała jakiejś zachęty, więc zacytowały mi fragment z dziejów apostolskich, rozdział 16, werset 31. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Kiedy wyszła, Pan bardzo cicho do mnie przemówił. Niewłaściwie zastosowałeś ten werset. Te słowa nie zostały wypowiedziane do kobiety, ale do mężczyzny, który był ojcem. Jako ojciec miał prawo uwierzyć ku zbawieniu swojego domu. Bóg przestrzega boskiego porządku. Skoro już jesteśmy przy tym zagadnieniu, to chciałbym jeszcze coś dodać, żeby panie nie odniosły wrażenia, że nie warto, aby kobiety się modliły. Nie módlcie się w oparciu o dzieje apostolskie, rozdział 16, werset 31, ale powiem wam, kto dla was jest wzorem. Jest nim nierządnica Racha prostytutka należąca do ludzi przeznaczonych na zagładę w mieście obłożonym klątwą. Dzięki swojej wierze nie tylko uratowała samą siebie, ale również swoją matkę, ojca, braci i siostry. Zebrała wszystkich w domu chronionym przez czerwony sznur przywiązany do okna. Tego dokonuje miłość, a raczej wiara działająca poprzez miłość. Biblia naucza, że w Chrystusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczą, ale tylko wiara czynna w miłości. Nigdy nie traccie nadziei. Może nie macie władzy Ojca, ale również nie ponosicie odpowiedzialności, jaka na Nim spoczywa. Pozostaje przykład Rahab. Jeśli macie w sobie dość miłości, aby troszczyć się i wierzyć, Bóg zbawi każdego, za kogo będziecie się modlić z wiarą. Dla mnie przykład Rahab jest jednym z najpiękniejszych w Biblii. Nie tylko uratowała siebie, ale została zabrana do Izraela, poślubiła księcia i stała się w prostej linii przodkiem Pana Jezusa, Mesjasza. To dopiero awans. Od nierządnicy w mieście pod przekleństwem, poprzez żonę jednego z książąt Izraela do jednego z przodków Mesjasza. Dzięki czemu do tego doszło? Dzięki wierze. Ja jestem zwolennikiem wiary. Tak wygląda odpowiedzialność Ojca jako kapłana. Przejdźmy teraz do obowiązków Ojca jako proroka. Możemy powiedzieć tak. Jako kapłan, ojciec reprezentuje rodzinę przed Bogiem i jest to najważniejszy jego obowiązek. Natomiast jako prorok, ojciec reprezentuje Boga przed swoją rodziną. Bóg bardzo wyraźnie obarczył tą odpowiedzialnością ojców, o czym pisze autor listu do Efezjan w rozdziale 6, werset 4. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, Lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Kto przede wszystkim jest odpowiedzialny za wprowadzanie dzieci w Boże sprawy? Ojciec. A kto zwykle się tym zajmuje, jeśli w ogóle ktoś się tym zajmuje? Matka. To jest sprzeczne z Bożym nakazem. Nie pozostaje to bez wpływu na dzieci, zwłaszcza na chłopców, którzy chcą być jak tatuś. Chłopiec nie chce być zniewieściały i dlatego jeśli wszystkie religijne nauki przekazuje mu matka, to w swoim małym umyśle dochodzi do wniosku, że religia jest tym, czym zajmują się kobiety. A on uważa się za mężczyznę i nie chce być zniewieściały, więc kiedy jest już dość duży, żeby sobie na to pozwolić, odwraca się od religii. Sprawa wygląda zupełnie inaczej, jeśli to ojciec wprowadza go w sprawy religii. Nie znaczy to, że matka nie ma w tej dziedzinie nic do zrobienia. Odpowiedzialność spoczywa na obu rodzicach, ale inicjatywa i pierwszeństwo należą do ojca. Jak już wcześniej powiedziałem, ojciec w wyjątkowy sposób reprezentuje Boga. W 11 rozdziale piątej Księgi Mojżeszowej jest wspaniały fragment, który zawiera naukę Mojżesza na ten temat skierowaną do ojców Bożego Ludu Izraela. Właściwie mówi trzykrotnie to samo w rozdziałach 4, szóstym, 11. My odczytamy tylko fragment z rozdziału 11. Mojżeszowi chodzi o to, a adresuje swoje słowa szczególnie do ojców, żeby Słowo Boże było głównym czynnikiem wywierającym wpływ na ich domy. Żeby tak organizowali życie swoich domów, aby stale i na każdym kroku, w sposób naturalny, dzieci były konfrontowane ze Słowem Bożym. Have your house and your life Piąta księga Mojżeszowa rozdział 11 werset 18. Przyjmijcie zatem te moje słowa, to znaczy słowa Boga, do serca swego i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki i niech będą jako opaska między waszymi oczyma. Żydzi ortodoksyjni do dzisiaj bardzo dosłownie stosują to zalecenie w czasie modlitwy. Noszą tak zwane filakterie, czyli skórzane pudełeczka zawierające cztery cytaty z Biblii przytwierdzone rzemykami do czoła i lewego przedramienia. Myślę, że z powodu religijności zatracili prawdziwe, duchowe znaczenie tego nakazu. W każdym razie Mojżesz mówi, miej Boże Słowo dokładnie na środku czoła, to znaczy w miejscu, które jest centrum myśli i na ręce, którą się posługujesz w działaniu. Niech Boże Słowa kierują Twoimi myślami i działaniami. Niech to będzie widoczne. Przywiążcie je jako znak do swojej ręki i niech będą jako paska między Waszymi oczyma. Teraz przechodzimy do następnej odpowiedzialności Ojca. Wersety 19 i 20. Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze i gdy się kładziesz i gdy wstajesz. Wypisz je także na odrzwiach Twojego domu i na swoich bramach. Innymi słowy, każdej czynności ma towarzyszyć Słowo Boże. Werset 21. Aby pomnożyły się dni wasze i dni waszych synów w ziemi, którą Pan przysiąg dać waszym ojcom, tak jak dni niebios, które są nad ziemią, według King James Version na ziemi. Niebo na ziemi, oto Boży obraz życia rodzinnego. Ile rodzin we współczesnej Ameryce odpowiada temu opisowi? Bardzo niewiele. Jaka jest podstawowa przyczyna tego stanu rzeczy? Kto zawiódł? Ojcowie. Zwróćcie uwagę, jak ma odbywać się nauczanie Bożego Słowa. Nie jest powiedziane, wyślijcie dzieci do szkółki niedzielnej. Szkółka niedzielna jest dobrą rzeczą, ale tutaj jest to inaczej przedstawione. Tutaj jest mowa o bardzo naturalnych, stałych kontaktach z dzieckiem. Kiedy wychodzisz z domu z dzieckiem, kiedy wspólnie coś robicie, wykorzystuj zawsze wszystkie te możliwości do praktycznego nauczania go Słowa Bożego. Pozwólcie, że jeszcze raz odczytam ten werset.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 Dla tych dzieci religia staje się czymś takim jak świętne kościelne ubranie, które zakłada się idąc do kościoła i zdejmuje po powrocie. Staje się czymś, co nie jest częścią normalnego życia, ale czymś wyjątkowym, co odbywa się w niedzielne przedpołudnie. Mojżesz przed tym przestrzega, mówi, żebyśmy nie robili z nauczania słowa Bożego religijnej praktyki, ale aby było to coś naturalnego. Kiedy jesteś dziećmi, wykorzystuj każdą sposobność, aby w prosty i praktyczny sposób wpajać im zasady Bożego Słowa. Całym swoim życiem pokazuj im, jak je stosować w praktycznym życiu. Rodzice, jeśli chcecie, żeby wasze dzieci wyrosły na ludzi wierzących, to pozwólcie, że dam wam pewną radę. Mówię to w oparciu o własne przeżycia, bo pomagałem w wychowaniu dziewięciu adoptowanych dziewczynek i nie jestem bez doświadczenia w tej dziedzinie. Nie traktujcie dzieci jak osoby zupełnie niepojmujące duchowej rzeczywistości. Nie lekceważcie ich duchowości. Bardzo wielu rodziców popełnia ten błąd. Jezus powiedział, że jeśli chcemy dostać się do Królestwa Niebieskiego, to musimy stać się jak dzieci. Innymi słowy, dzieci już na starcie mają nad nami przewagę. Nie muszą się zmieniać, gdyż są dziećmi. One mają naturalną zdolność prostego przyjmowania pewnych spraw. O co w istocie Jezusowi tutaj chodzi? Dzielcie z nimi swoje duchowe życie. Um. Your life. Ponieważ w naszej rodzinie, jak się to określa, right. żyliśmy z wiary, czasem odczuwaliśmy braki w zaopatrzeniu. Moja pierwsza żona nieraz mówiła do córek, jutro nie mamy nic na śniadanie. Potem modliły się i jedzenie się pojawiało. Dzięki takim doświadczeniom duchowa sfera życia stawała się dla dzieci rzeczywistością. Niektóre z nich w późniejszych okresach życia miały problemy z wiarą, ale żadna z nich nigdy nie stała się całkowicie niewierząca, bo wcześniej widziały, jak przejawia się moc Boża. A modlitwy w codziennym życiu były wysłuchiwane. Kiedy nasza córka Elisabeth miała 18 lat, pojechała z nami do wschodniej Afryki. Udaliśmy się na nabożeństwo do Mombasy, w którym brał udział również jeden z naszych drogich braci. W tej chwili jest on już u Pana. Elisabeth miała problemy ze wzrokiem, który z roku na rok stawał się coraz słabszy. Regularnie musiała zmieniać szkła na coraz to mocniejsze. Poprosiliśmy tego brata, żeby pomodlił się za nią. Zmówił bardzo prostą modlitwę i Elizabeth, nic nie mówiąc, zdjęła okulary. My też niczego nie komentowaliśmy, a po prostu obserwowaliśmy ją. Po tygodniu powiedzieliśmy do niej, widzimy, że nie nosisz okularów. Odpowiedziała nam, przecież się za mnie modlił, prawda? Jej wzrok został przywrócony w 100%. Niedługo później skończyła szkołę pielęgniarską w Londynie i już nigdy więcej nie musiała używać okularów. Ona również przechodziła przez swoje problemy, ale z całą pewnością wiedziała, że Bóg jest rzeczywisty. Jeżeli macie jakąś potrzebę, podzielcie się z nią z waszymi dziećmi. Powiedzcie, dzieci, potrzebujemy pieniędzy, samochód się zepsuł i nie ma go za co naprawić. Módlmy się. Mój przyjaciel Jim Croft jest starszym zboru For, Fort Lauderdale. Jim, tak jak ewangelista Philip, ma cztery córki dziewice, które prorokują. Naprawdę tak jest. Jedna z nich właśnie wyszła za mąż, więc już się nie liczy. Każda z córek posiada szczególną wiarę w konkretnych sprawach. Jeżeli potrzebują pieniędzy, to proszą jedną z nich o modlitwę. Kiedy potrzebują ukierunkowania w jakiejś sprawie, to proszą inną córkę o modlitwę. Każda z nich ma szczególną służbę. Kiedy urodziła się najmłodsza córka Rachela, rodzina Jima mieszkała razem z nami w jednym domu. Gdy miała dwa lata, Jim i jego żona Prudence powiedzieli nam, że trudno jest im zorganizować czas tak, żeby nie zaniedbywać Racheli, a jednocześnie znaleźć czas na społeczność z Bogiem doradziliśmy im, aby w czasie społeczności mieli Rachelę przy sobie skorzystali z naszej rady kiedy Jim z żoną modlili się Rachela bawiła się na podłodze i robiła wszystko to, co zwykle robią dzieci w jej wieku kiedyś chwaląc Pana w językach zauważyli, że Rachela robi to samo nie miała wtedy jeszcze pełnych trzech lat. Zanim skończyła trzy lata, została ochrzczona w Duchu Świętym i zaczęła mówić innymi językami. Wszystkie nasze dziewięć córek, które z żoną wychowaliśmy, zostały ochrzczone w Duchu Świętym przed ukończeniem szóstego roku życia. Jeśli się z tym czeka, to może się okazać, że czekało się zbyt długo. Traktujcie swoje dzieci, oczywiście pod pewnymi względami, jak ludzi dorosłych. Czasem mówią, że w duchu nie ma płci ani wieku. Myślę, że dla ciała i duszy płeć ma znaczenie, natomiast sfera ducha jest pozbawiona czasu i płci. Kiedy małe dziecko jest w duchu, to nie różni się pod tym względem od człowieka dojrzałego i dorosłego, ale tylko wtedy, kiedy jest w duchu. Przejdźmy teraz do obowiązków ojca jako króla. Co robi król? Po tej stronie Atlantyku wiecie to tylko teoretycznie. Każdy wie, co należy do obowiązków króla. Król rządzi. A co robi mężczyzna jako przedstawiciel Chrystusa Króla? Również rządzi. Niech panie głośno to powtórzą. Jeśli jesteś żoną i jesteś osobą rozsądną, to powinnaś to powiedzieć z ulgą. Dzięki Bogu, że to on rządzi. Przeczytajmy w związku z tym kilka three. wersetów. Zacznijmy od trzeciego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. Rozdział ten dotyczy kwalifikacji, jakimi należy się wykazać, aby być starszym czy liderem w kościele. Pewna część tych kwalifikacji jest związana z tym, jak dana osoba kieruje swoją rodziną. Postaram się na tym przykładzie wykazać, czego Bóg oczekuje od mężczyzny, jeśli chodzi o postępowanie z własną rodziną. Pierwszy list tym Tymoteusza, rozdział trzeci, werset czwarty. Który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Na pewno się zgodzicie, że nie jest łatwo osiągnąć ten cel we współczesnej Ameryce. Werset piąty. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? To oczywiste, że Pan oczekuje od mężczyzny, iż będzie zarządzał swoim domem i trzymał dzieci w posłuszeństwie. Kiedy jako pastor odwiedzałem różne rodziny, zauważyłem, że w domach, gdzie dzieci były głośne, zbuntowane i nieposłuszne, rozmowa na tematy duchowe była prawie niemożliwa. Na atmosferę w naszym domu bardzo poważny wpływ ma sposób, w jaki wychowujemy dzieci. Zauważyłem także, że dzieci niezdyscyplinowane są nieszczęśliwe. Pamiętam, jak jedna z naszych adoptowanych córek, pochodząca z Afryki, Jessica, miała 15 lat i chciała zrobić coś, na co ja nie mogłem pozwolić. Doszło w tej sprawie między nami do konfrontacji i Jessica bardzo broniła swojego stanowiska. Powiedziała, ty nie chcesz, żebym to zrobiła, prawda? Odpowiedziałem, tak jest, nie chcę, żebyś to zrobiła. Przyglądałem się jej twarzy i zauważyłem na niej swego rodzaju ulgę. Tak naprawdę chciała, żebym odmówił. Sama nie miała dość siły, żeby sobie powiedzieć nie, ale swoją postawą prowokowała mnie, abym jej w tym pomógł. Czy rozumiecie, co chcą przez to powiedzieć? Dzieci oczekują dyscypliny. Często starają się na wszelkie sposoby przekonać nas, że nie chcą dyscypliny, ale faktycznie jej chcą i potrzebują. Dzieci zdyscyplinowane mają poczucie bezpieczeństwa, bo znają granice i wiedzą, jak daleko mogą się posunąć. Dzięki dyscyplinie w domu panuje pokój. They know how far they can go. That's the way to bring peace to a home. There is no peace without power. Nie znaczy to, że powinniśmy być dyktatorami. Jezus nie jest dyktatorem, a jest głową swego ciała, którym jest kościół. He is the head over all things to the church, which is his tak naprawdę możemy osiągnąć sukces tylko upodabniając się do Jezusa. On jest naszym wzorem. Im więcej rozważasz jego osobę, jego życie, słowa, służbę, im bardziej szukasz go w modlitwach, tym lepiej będziesz mógł wypełnić swoje zadanie. W tym kontekście chciałbym również odczytać fragment z osiemnastego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Znajdujemy w nim odpowiedź na pytanie dlaczego Bóg wybrał Abrahama? 18, 17, Studiując Biblię przekonujemy się, że Abraham spełnił szczególnie ważną rolę w realizacji Bożych planów. Miał stać się głową nowego narodu, poprzez który Bóg chciał zaspokoić duchowe potrzeby całego rodzaju ludzkiego. Pozwólcie, że dodam coś na marginesie. Naród, który wywiódł Bóg z Abrahama, Izrael, naród żydowski, jest odpowiedzialny za całkowite zaspokojenie duchowych potrzeb wszystkich innych narodów. Musimy o tym pamiętać. Gdyby nie było Żydów, to nie mielibyśmy patriarchów, proroków, apostołów, Biblii, ani Zbawiciela. Na człowieku, który został przez Boga wybrany na głowę tego narodu, spoczywała ogromna odpowiedzialność. Dlaczego Bóg wybrał właśnie Abrahama? Co takiego w nim widział, że zdecydował się wybrać go spośród setek tysięcy innych mężczyzn? W osiemnastym rozdziale znajdujemy odpowiedź na to pytanie pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział osiemnasty wersety 17 do dziewiętnaście. A Jahwe mówił sobie, czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz temu narodowi, aby strzegąc przykazań Jahwe postępowali sprawiedliwie i uczciwie, Także że Jahwe wypełni to, co obiecał Abrahamowi. Cytat z Biblii Tysiąclecia. Co dostrzegał Bóg w Abrahamie, że zdecydował się go wybrać? Bóg wiedział, że Abraham potrafi wypełnić swoje obowiązki jako ojciec. Abraham miał dwa imiona. Najpierw nazywał się Abram lub Avram, a po zawarciu przymierza Bóg nazwał go Abrahamem lub Avrahamem. W obu tych imionach występuje przedrostek Ab lub Av, które w języku hebrajskim oznacza ojca. Abraham znaczy ojciec wywyższony, a Abraham znaczy ojciec wielu. Abraham został wybrany właśnie na ojca. Bóg wybrał go do tej roli, bo wiedział, że może na nim polegać. Wiedział, że zrobi to, co powinien zrobić ojciec. To znaczy nakaże, nie będzie prosił, sugerował czy argumentował, ale nakaże swoim dzieciom i swojemu domowi po sobie wstrzec drogi Pana. Ponieważ Bóg wiedział, że Abraham tak postąpi, mógł zesłać na niego błogosławieństwa, które mu obiecał. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedno stwierdzenie z tego fragmentu w kontekście naszej obecnej sytuacji i problemów, z jakimi boryka się czarna społeczność Ameryki od pokoleń. Znając Abrahama jako ojca, Pan powiedział, że powstanie z niego wielki lud. To ojcowie czynią naród wielkim. Żaden naród nie jest silniejszy niż rodziny, które go tworzą. Naród, w którym zawodzą ojcowie, nigdy nie osiągnie wielkości. Wiem, że na problemy czarnej społeczności składa się wiele innych czynników, ale głównym jest właśnie ten, My, biali, oczywiście nie możemy uchylać się od odpowiedzialności czy zwalniać z obowiązków wobec czarnej społeczności, ale główna odpowiedzialność nie spoczywa na białym człowieku, lecz na czarnym ojcu. Czy mam rację? Przejdźmy teraz do następnego zagadnienia. Co się dzieje, kiedy ojcowie zawodzą? Biblia bardzo jasno, praktycznie i dokładnie odpowiada na pytanie, czego w takiej sytuacji można się spodziewać. Powiedzieliśmy, że ojciec jest prorokiem, kapłanem i królem. Zobaczmy jaka odpowiedzialność, jakie obowiązki spoczywają na proroku, który jest również kapłanem. Księga Malachiasza, rozdział drugi, werset 7. Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania Według innego przekładu ludzie chcą mieć prawo Jest tutaj mowa o poznaniu i prawie, ale chodzi o Boże poznanie i Boże prawo Wargi kapłana powinny strzec poznania i powinien on być tym, do kogo ludzie powinni zwracać się o wskazania prawa Skoro więc ojciec jest prorokiem i kapłanem, to jego wargi powinny strzec poznania słowa Bożego I do niego rodzina powinna zwracać się po poznanie Boga should keep the knowledge of the Word of God, and it should be to him that his family would go for the knowledge of God. Mamy do czynienia z bardzo, bardzo powszechnym problemem w Stanach Zjednoczonych. Przychodzą do mnie żony będące osobami uduchowionymi i oddanymi Chrystusowi, które pytają, co mają zrobić ze swoimi mężami, którzy nie prezentują odpowiedniego poziomu duchowego, nie czytają Biblii. Na takie pytania odpowiadam przede wszystkim módl się za niego. Po drugie, postaw go na właściwym miejscu, idź do męża i powiedz Czytałam Biblię i nie wiem, co ten fragment oznacza, mógłbyś mi to wyjaśnić? zacznij popychać go na właściwemu miejsce. Wielokrotnie mówiłem takim żonom, żeby nie stawały przed swoimi mężami i nie ciągnęły ich za sobą, ale stanęły za nimi i zaczęły ich popychać do przodu. Radzę również, żeby nie pozostawiały swoich mężów za bardzo w tyle, bo oni zrezygnują i nigdy żon nie dogonią. Bardzo często opłaca się być cierpliwym. Żono, nie spędzaj całego wolnego czasu na słuchaniu kaset Derka Prinsa, poświęć małą chwilę na to, żeby pokazać mężowi, że jesteś nim zainteresowana. Wszyscy wiedzą, że droga do męskiego serca wiedzie przez żołądek. Jeśli zostałaś zbawiona i ochrzczona w duchu świętym, to zacznij dwa razy lepiej gotować. Wtedy na pewno będzie chciał się dowiedzieć, co się z Tobą stało. Ale jeśli tylko wciskasz mu moje kasety, to nie chciałbym go nigdy spotkać. Mówię poważnie, wolę trzymać się od kogoś takiego z daleka. Wróćmy do głównego tematu. Obowiązkiem mężczyzny jako męża i ojca jest zapewnienie duchowych wskazań swojej rodzinie. Co się dzieje, jeśli mężczyzna nie wypełnia tego obowiązku? Otwórzmy księgę proroka Ozeasza, rozdział 4, werset 6. Trudno znaleźć prorocze słowa bardziej aktualne dla współczesnego Bożego Ludu. Księga Ozeasza, rozdział 4, werset 6. Hosea 4:6. If ever there was a prophetic statement that applies to God's people today, this is it. My people, are that's my great. Pomoc Bożemu Ludowi w poznaniu Jego Słowa to moje wielkie, osobiste pragnienie. Nie chodzi o nauczanie mądrej teologii czy wymyślnej superduchowości, ale o dostarczenie Mu konkretnego, praktycznego i systematycznego nauczania Bożego Słowa w taki sposób, aby wiedział, jak Go zastosować w praktyce. To jest stałe pragnienie mojego serca. Sam widziałem ludzi ginących z powodu braku poznania. Nie z powodu braku wiedzy naukowej czy historycznej, ale z powodu braku poznania Słowa Bożego. Lud mój ginie, gdyż braku poznania. Następne słowa Bóg kieruje do swoich kapłanów i proroków. Ponieważ ty odrzuciłeś poznanie i ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem. Mówiąc inaczej, jeśli wargi kapłana nie strzegą poznania, to znaczy, że nie wykonują swojego zadania i Bóg nie będzie go już dłużej uznawał za kapłana. A kiedy Bóg przestanie cię uznawać za kapłana, to konsekwencje są następujące. A ponieważ zapomniałeś Pana, swojego Boga, w innych przekładach jest mowa o zakonie albo o prawie, ja też zapomnę o Twoich dzieciach. A ponieważ zapomniałeś Pana, swojego Boga, ja też zapomnę o Twoich dzieciach. To zdanie jest wyrokiem Bożym na większość współczesnych mężczyzn w Ameryce. Czy zgodzicie się ze mną, że współczesna Ameryka jest pełna dzieci zapomnianych przez Boga? Czyż to nie jest prawda? Chyba nie da się ich już lepiej opisać. Widzimy je na ulicach. Dzieci narkotyzujące się, uprawiające niemoralny seks, zaangażowane w kulty, zapomniane przez Boga. Ale dlaczego? Powiedzcie, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ich ojcowie zapomnieli o prawie Bożym. Uważam, że nie ma występnych dzieci. Są tylko występni rodzice. Gdyby nie było występnych rodziców, nie byłoby występnych dzieci. Otwórzmy teraz jeden z rozdziałów, które najczęściej cytuję. 28. rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Kto z Was potrafi w dwóch słowach opisać zawartość tego rozdziału? Błogosławieństwa i przekleństwa. Pierwsze 14 wersetów zawiera błogosławieństwa, a następne 54 wersety to lista przekleństw. Te wszystkie przekleństwa są następstwem jednej przyczyny, ponieważ nie usłuchałeś słów Pana i nie byłeś im posłuszny. W środku wymienionych przekleństw znajdujemy jedno, na którym chciałbym się teraz skupić. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 28, werset 41 synów i córki spłodzisz, zrodzisz. To zadziwiające, ale z powodu naszej współczesnej kultury i jej antymęskiego podłoża słowo spłodzić lub zrodzić zniknęło z naszego języka. Niektórzy z Was pewnie w ogóle nie wiedzą, co ono znaczy. Wiele lat temu, kiedy dorastałem, słowo spłodzić było w powszechnym użyciu. Oznaczało ono męski udział w procesie prokreacji. Natomiast słowo rodzić opisuje udział kobiety w tym samym procesie. W naszej uniwersalistycznej kulturze, w której symbolem stał się wszechobecny uniseks, czyli dążenie do zrównania płci. Pozbyto się słowa spłodzić, żeby pozbawić znaczenia udziału ojca. Dąży się do tego, żeby ojca i matkę postawić na tym samym poziomie. Ale jak już powiedzieliśmy na początku, nie ma ojca, nie ma rodziny. Nie ma sposobu, żeby ominąć tę zasadę. Nasienie może pochodzić z probówki od nieznanego ojca, ale przecież i tak gdzieś ten ojciec musi być. So. Synów i córki spłodzisz, zrodzisz. Słowa te zostały skierowane przede wszystkim do ojców, właśnie dlatego o tym wszystkim wspominam, co nie znaczy, że matkę się wyklucza. Synów i córki spłodzisz, zrodzisz, ale nie będziesz ich miał. Stary przekład King's James Version mówi, że nie będziesz się nimi cieszył, bo pójdą do niewoli. Is that a description of contemporary America? Czy współczesna Ameryka odpowiada temu opisowi? Rodzice wydają na świat dzieci, ale one do nich nie należą. Rodzice nie cieszą się nimi, gdyż poszły do niewoli. Czy tak się dzieje? Pozwólcie, że coś sprawdzę. Kto z Was obecnych tutaj dzisiaj ma w swojej rodzinie jakąś osobę znajdującą się w niewoli narkotyków, niemoralnego seksu czy jakiegoś kultu? Nie chcę was wprawiać w zakłopotanie, ale podnieście rękę tylko na małą chwilkę. Dotyczy to, to, to co najmniej połowy obecnych tu osób. Jaka jest tego przyczyna? Nieposłuszni, występni ojcowie. Czy jest na to lekarstwo? Biblia jest bardzo praktyczna. Jeśli pokazuje jakiś problem, to wskazuje również sposób jego rozwiązania. Jest tylko jeden sposób rozwiązania tego problemu. Ojcowie muszą się zmienić. Możemy ulepszyć prawa, możemy zmienić kulturę, ale nie rozwiążemy tego problemu, jeśli ojcowie się nie zmienią. To wymaga wielkiej pracy, której nie da się wykonać w krótkim czasie. Przejdźmy teraz do księgi Malachiasza i do dwóch ostatnich wersetów Starego Testamentu. Księga Malachiasza, rozdział trzeci, wersety jest 23 i 24. W tym miejscu muszę trochę poimprowizować i kto wie, dokąd nas to zaprowadzi. Możemy się zdziwić. W każdym razie w układzie ksiąg, jakie mamy w naszych Bibliach, te dwa wersety są ostatnimi w Starym Testamencie. W pismach Żydowskich kolejność ksiąg jest inna. Zatem, jakie jest ostatnie słowo w Starym Testamencie? Ostatnim słowem jest słowo klątwa, przekleństwo. To jest znaczący fakt. Gdyby nie powstał Nowy Testament, to ostatnim słowem skierowanym przez Boga do ludzkości byłoby słowo przekleństwo. Jezus zniósł to przekleństwo i przywrócił błogosławieństwo. W liście do Galacjan, w rozdziale trzecim, wersetach 13 i 14 jest powiedziane Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie Dzięki Bogu za Nowy Testament, bez względu na to, czy jesteśmy Żydami, czy nie Żydami, dzięki Bogu za Nowy Testament tylko Nowy Testament umożliwia ucieczkę od przekleństwa. Wróćmy do dwóch ostatnich wersetów Starego Testamentu, Księga Malachiasza. Oto, kiedy w Biblii jakiś werset zaczyna się od słowa oto, zazwyczaj jest on zapowiedzią czegoś dramatycznego i wstrząsającego. W tym przypadku zapowiada ono osobę rzeczywiście dramatyczną i tragiczną. W całej Biblii nie ma chyba bardziej tragicznej postaci niż Eliasz. Całe jego życie było dramatyczne, a odejście z tego świata było chyba najbardziej dramatyczne. Pamiętajcie, że odchodząc z ziemi, wzniósł się na ognistym rydwanie. Jest jedyną znaną nam postacią, z którą tak się stało. Niemniej zostawił po sobie płaszcz. Dzięki Bogu. Oto ja poszlę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Zwróćcie uwagę na to, że Pismo Święte daje nam wgląd w rzeczy przyszłe. Mówimy teraz o dniach ostatecznych, tuż przed wielkim i strasznym Dniem Pana. Duch Święty poprzez Pismo Święte wskazuje na jeden z najważniejszych problemów społecznych, jakim jest podział w rodzinach. Ojcowie i dzieci walczą ze sobą. Pan mówi, że jeśli ta sytuacja nie uległaby zmianie, to nieuchronnie sprowadziłaby przekleństwo na ziemię. Następnie Bóg przedstawia swój szczególny program zmian. Centrum Bożego Programu stanowi człowiek. To jest naprawdę ciekawa sprawa. Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg używa ludzi, a nie metod. Myślę, że jest to prawda. Zmieniając nieco tę myśl, powiedziałbym, że Bożymi metodami są ludzie. A więc Bożą odpowiedzią na ten problem czas po prorok Elia. Na czym będzie polegała jego służba? Na zwróceniu serc ojców ku dzieciom, a następnie serc dzieci ku ich ojcom. Kto pierwszy musi odwrócić swoje serce? Ojcowie. Dokładnie tak.